To jakiś cyrk. Widzę dwie małpy. Siedzą przy barze. Biskupia, gracja, garnitury z pierwszej ręki, lakierki ze skóry bezdomnych pisarzy. Przed małpami, drinki. Litr wody i litr wody, Zmieszane widelce. Nie wstrząśnięte. Bond jest dla reniferów, nie dla małp. Obejmują się. Jedna małpa odchyla się w lewo. Jej głowa, widoczna w całości, rozwarta w uśmiechu małpia paszcza. Uśmiech. prawdziwy małpi uśmiech. Dłonie lewe utrzymane w uścisku. Tak ściskają się małpy radosne. Małpy z pierwszej ręki. Małpy interesów. podwładnie rekinów. Ta druga małpa, ta, której uśmiech jest mniej małpi, wydaje się zaniepokojona. Widać jej profil. To małpa po lewej. Małpa po prawej szczęśliwsza. Ta po lewej o wiele mniej. Wypadaj jej górne jedynki. Szkoda takiego uśmiechu. Mówią małpiem językiem. Niewiele rozumiem jako człowiek. Gdakają trochę jak kury, rehoczą jak żaby. A oto to, co ustalam z ich dialogu. – Postawić drinka? – pyta smutniejsza małpa. – Wolę banana i worek dolarów – odpowiada weselsza małpa. – To jakiś cyrk – mówię do małp. – Kobieto, spokój, idź do lwów – zwracają się do mnie małpy. – Jestem posłuszna, idę do lwów, ale lwy tego dnia były bardzo żarłoczne. Nie postawiły mi drinka, ani nie dały banana. Trochę wyły, pochwaliły moje odnóże, a dużo rczały, mało mówiły. Wróciłam do małp. – Nic z tego! – Wrzeszczę do małpy. Małpy się mną nie przyjęły. takały sobie o bananach i dolarach. Zrobiło mi się smutno. Postanowiłam zaczekać na ludzi.